To czym chciałbym tutaj dzisiaj z Wami się podzielić jest takim tylko pobieżnym dotknięciem tego świątecznego tematu. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to kwestia, która jest jednoznaczna i nie jest to kwestia, która tutaj którą jestem tu w stanie jakoś w całej pełni przedstawić i... Być może dla niektórych z Was to, co powiem, będzie przyczyną jakiejś tutaj kontrowersji czy dyskusji. Myślę, że zbór jest takim miejscem, gdzie nie powinniśmy obawiać się poruszać kwestii, co do których mamy odmienne opinie zdanie i to, co tutaj dzisiaj powiem jest jakąś tutaj powiedzmy wynikiem moich przemyśleń i moich tutaj jakichś prób zrozumienia pewnych kwestii, to czego gdzieś tam się doszukałem, doczytałem tym się z wami chcę podzielić i wam to pozostawić do przemyślenia, do rozważenia i do podjęcia ewentualnie jakichś decyzji w waszym życiu, jeśli uznacie, że jest to potrzebne, jest to konieczne niechaj Duch Boży mówi do każdego z nas i niechaj to, co tutaj dzisiaj będziemy rozważali będzie ku naszemu zbudowaniu i ku naszemu podążaniu we właściwym kierunku w naszym życiu. Przeczytajmy najpierw może dwa miejsca ze Słowa Bożego, które będą tutaj jakąś taką podstawą naszych rozważań, a później przejdziemy do sedna sprawy. Najpierw z listu do Galacjan, z czwartego rozdziału Apostoł Paweł pisze do Galacjan w trzecim wierszu Podobnie my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata Nie wiem, czy kiedykolwiek zatrzymaliście się nad tymi miejscami w listach Apostoła Pawła, gdzie Apostoł Paweł używa tego terminu żywioły tego świata Co ma na myśli, kiedy mówi o żywiołach tego świata? Jeśli spojrzycie na kontekst tego miejsca, czy listu do Kolosam, który za chwilkę będziemy czytali, to najwyraźniej apostoł Paweł tutaj ma na myśli rzeczy, które są obserwowane w tym świecie, takie jak zmieniające się pory roku, jak nowie księżyca, jak wschód i zachód słońca, tego typu różne żywioły świata Na podstawie których wiele różnych kwestii religijnych Było i jest zbudowanych I apostoł Paweł mówi, że my gdy byliśmy kiedyś dziećmi Byliśmy również poddani w niewolę żywiołów tego świata Postępowaliśmy według tych różnych rzeczy obserwowanych wokół nas Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu Zesłał Bóg Syna swego który się narodził z niewiasty I podlegał zakonowi Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem Abyśmy usynowienia dostąpili I tutaj, kiedy apostoł Paweł mówi o zakonie To oczywiście przede wszystkim Ma na myśli zakon Mojżesza I prawo Mojżeszowe, które jak wiecie Też w wielkiej mierze było związane Z różnego rodzaju obrzędami i rytuałami, które miały swój religijny kalendarz, które właśnie wiązały się z sabatami, wiązały się z tymi pełniami księżyca i całym tym cyklem rocznym. Jakkolwiek w Lisi Begolacja najwyraźniej apostoł Paweł poszerza trochę to pojęcie zakonu i mówi w ogólnie, ogólnie, używając tego pojęcia zakon, jako o prawie, o pewnych sztywnych zasadach, dotyczących jakiegoś takiego zewnętrznego postępowania i mówi, że Chrystus wykupił nas którzy byliśmy pod zakonem abyśmy usunowienia dostąpili a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc naszych, wołającego Abba Ojcze tak więc już nie jesteś niewolnikiem lecz synem a jeśli synem to i dziedzicem przez Boga i teraz znowu mówi Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga Służyliście tym, którzy z natury Bogami nie są Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga A raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani Czemuż znowu zwracacie się do słabych i nędznych żywiołów Którym podobnie jak i dawniej służyć chcecie Przepraszam, ponownie zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata boję się że może nadaremnie mozoliłem się nad wami a więc zobaczcie że w, w, w, w, tym, w tej społeczności w Galacji czy w tych społecznościach raczej bo tutaj Paweł pisze do zboru w Galacji y była taka sytuacja, że oni wyzwoleni z pogaństwa nawrócili się do Chrystusa całym sercem, ale z czasem tam pojawili się ludzie i ten list głównie mówi o tych, którzy nawoływali do obrzezania, do judaizmu którzy na nowo chcieli ich zaprzęc w ten cały kierat przestrzegania świąt przepisów i tych wszystkich różnych kwestii i jakoby w nich oni mieli jeszcze bardziej stać się chrześcijańscy Przez nie jeszcze bardziej mieli wielbić Chrystusa. A apostoł Paweł patrzy na to i postrzega to jako element nie nieudoskonalenia ich chrześcijańskiego życia, ale raczej jako element rywalizujący z pierwszeństwem Chrystusa. Jako element, który będzie im zasłaniał Chrystusa, który ostatecznie odciągnie od Chrystusa. I jak czytamy ten list, to apostoł Paweł kategorycznie przestrzega ich przed tym, że jeśli pójdą tą drogą, to wypadną z łaski w wierszu czwartym, piątego rozdziału mówi, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. A więc są to y, poważne kwestie, są to poważne sprawy i dlatego wymagają naszego głębokiego rozważenia. Spójrzmy do jeszcze jednego fragmentu z listu do Kolosan z drugiego rozdziału gdzie jest y, podobny problem jak w Galacji. Jakkolwiek tutaj jeszcze y, wdarły się inne, bardziej takie gnostyczne nauki. Apostoł Paweł w wierszu 6 drugiego rozdziału zaczyna, y, czy raczej ja zaczynam od tego miejsca. Y, tak więc przy przepraszam, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana tak w Nim chodźcie a więc mówi, tak jak, go, jak zaczęliście z Nim tak jak na początku daliście Mu się w całej pełni, pokutowaliście się nawróciliście, uczyniliście Go Panem swojego życia, tak też w Nim chodźcie tak w Nim trwajcie, tak w Nim żyjcie innymi słowy wkorzenieni we Nim i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze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 to jest obrzezanie Chrystusowa, więc znowu nie coś na zewnątrz, nie coś na ciele, ale coś w sercu, coś w duchu. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go, Chrystusa, wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach,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 I u podstaw chrześcijaństwa leży wiara w jedynego, prawdziwego Boga, doskonale objawionego w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I poznanie Go, czy poznawanie Go, zaufanie Mu, wierbienie Go i posłuszeństwo Mu w każdym dniu i w każdym aspekcie naszego życia jest istotą chrześcijaństwa. I pierwszy Kościół to znaczy ten, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich i ten, o którym czytamy w tak zwanych Pismach Ojców Kościoła, a więc powiedzmy Kościół pierwszego, II wieku, poza regularnymi spotkaniami, które miały różną regularność, niektóre z nich miały miejsce co tydzień, niektóre miały miejsce częściej, Poza, poza tymi regularnymi spotkaniami Kościół nie miał żadnego religijnego kalendarza i o tym wyraźnie ojcowie Kościoła piszą, że nie było żadnego jakiegoś religijnego kalendarza jak też nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy żadnej wzmianki o jakimkolwiek chrześcijańskich świętach nie znajdujemy też żadnego nakazu, aby szczególnie obchodzić jakiś konkretny dzień chociaż widzimy, że te kwestie były przedmiotem sporu. I byli tacy, którzy, czyli różnice między dniem a dniem, byli tacy, którzy każdy dzień traktowali jednakowo. I Paweł powiedział, niechaj, każdy z was pozostanie przy swoim. A więc widzimy, że te kwestie nie były czymś obcym, były przedmiotem sporów. Ten nasz fragment tutaj z listy do kolosan ostrzega nas przed niebezpieczeństwem narzucenia jakiejś religijnej rutyny czy obrzędowości, które mogłyby nam przesłonić istotę chrześcijaństwa, to jest Chrystusa. W tym fragmencie apostoł Paweł pokazuje nam, że istotą wszystkiego, co wierzymy, jak żyjemy, jest Chrystus. Natomiast te wszystkie inne rzeczy mówi w Starym Testamencie, bo tutaj odnosi się do tych rzeczy, które były wcześniej, jakich pokarm, napój, sabat, nowie księżyca, to wszystko były cienie, które zapowiadały Chrystusa, ale kiedy On przyszedł, to one w Jego blasku rzeczywiście stały się tylko cieniem. A więc mówię, Chrystusa musicie mieć zawsze przed oczyma. On musi być tym, dla którego wszystko się dzieje, którego Słowo poznajemy i według tego Słowa postępujemy i nic nam nie może go przysłonić, nic nam w żaden sposób nie może go jakoś upiększyć, czy cokolwiek mu umniejszyć, coś mu dodać, czy coś mu ująć, ale musimy znać Chrystusa. I Paweł to ostrzega nas, abyśmy nie zostali zwiedzeni od Niego poprzez jakąś filozofię czy ludzkie urojenia. Jakieś czczą gadaninę ludzką, która ma pozór wiary czy religijności. Niestety wszelkie ziemskie obrzędy i uroczystości mają taką tendencję z czasem dostawania się celem samym w sobie. I to bardzo łatwo udowodnić patrząc na to, co działo się w Izraelu że Bóg nadał im święta, Bóg nakazał im pewne rzeczy świętować powiedział kiedy i w jaki sposób, bardzo szczegółowo podał im zasady dotyczące różnych ich świąt. Ale widzimy w historii Izraela, że albo oni w ogóle porzucili te święta i zaniedbali je, albo zamienili je na coś zupełnie innego, a niejednokrotnie jeśli już się ich trzymali, to one były pustym obrzędem którym zagubili wiarę i istotę tego, co Bóg nakazał im świętować. Te święta miały być dla nich przypomnieniem ich cudownej historii, pełnej Bożego działania. One zasadzały się na jakichś wydarzeniach w ich historii. I miały nauczać ich pewnych też teologicznych prawd. I miały też proroczo wskazywać na Mesjasza. Ale śledząc historię Starego Testamentu, widzimy, że Żydzi niewiele pożytku tak naprawdę wynieśli z tych świąt, które mieli. I od czasu do czasu wybuchało przebudzenie wśród nich, kiedy oni wracali do, jak gdyby, do sedna tych świąt. I były takie momenty różnych przebudzeń, kiedy oni rzeczywiście świętowali je w tym duchu, jakim te święta były dane. Ale to były wyjątkowe momenty w ich historii. Najczęściej niestety był to pusty obrządek, a często zniekształcony obrządek, a często były to różne jakieś poddawane rzeczy, których w ogóle Bóg nie nakazał im w ogóle robić. Wszelkiego rodzaju święta i obrzędowość lubią też, jeśli tak mogę powiedzieć, przepych i rozmaitość. I jeśli już jakieś święto zaczyna być obchodzone, to pojawiają się ludzie, którzy mają masę pomysłów, jak to święto uzupełnić jeszcze, jak to święto jeszcze bardziej wzbogacić, jak jeszcze wykorzystać ten świąteczny czas. I jest wielu chytrych przedsiębiorców, którzy oczywiście szukają w tym własnego dorobku i własnej korzyści i święta stają się okazją do sprzedawania pewnych rzeczy, do zarabiania na pewnych rzeczach, do reklamowania pewnych rzeczy. I to widzimy wokół siebie przy okazji każdych tak zwanych świąt że no, Są ludzie, którzy ciągną po prostu swój własny interes i ubijają biznes na tym, co się dzieje. I tacy zawsze byli. Te wszystkie pogańskie święta, które miały miejsce, najczęściej wiązały się z różnego rodzaju targami, straganami, wiązały się ze sprzedażą różnych rzeczy. I wiecie, że dzisiaj to też gdzieś można zobaczyć podczas różnych świąt, że rozstawiają stragany, rozstawiają różne rzeczy i tam, wiecie, święta, świętami, a tutaj biznes się taki kręci i ludzie się dobrze bawią. Myślę, że jest to jeden z przyczyn, dla którym jak czytamy Nowy Testament, to w ogóle ta kwestia jakichkolwiek takich ceremonii, obrzędów, czy to ma tak wyglądać, czy to ma się siak wyglądać, czy to ma być wtedy, czy wtedy, w ogóle nie jest poruszona. Te rzeczy w ogóle nie są poruszone w Nowym Testamencie. Jak gdyby ciągle nacisk położony jest na istotę sprawy. Można coś świętować w ogóle w to nie wierząc. Nie wiem, czy kiedyś, myślę, że wielu z Was jeszcze pamięta te czasy, kiedy szliśmy na 1 Maja. Z chorągiewkami, z balonami. Czy, czy do tego potrzebna była jakaś wiara, żeby obchodzić 1 Maja? No, bo pierwszy maja bo ważne, że do szkoły, ja pamiętam wtedy, do szkoły chodziłem, że się do szkoły nie szło. I to było ważne. I, i tak było istotą tych, dla mnie tych świąt, że dostałem jakiś balonik, że dostałem chorągiewkę i nie szedłem do szkoły. Nie myślałem tam rozumieć, o co chodzi w tym, po co to wszystko jest. To mnie nie interesowało. ważne jest, że dzień wolny jest tam. To, to było i to, że będzie jakiś święto, że będzie inaczej, że, że się ubierzemy jakoś tam inaczej, że będzie jakaś tam defilada, czy coś tam. No, różne rzeczy. Ale jak gdyby nie było potrzeby jakiegoś zrozumienia i... i głębiania się w istotę tego, żeby to świętować. I dzisiaj również możemy obchodzić różne rzeczy i możemy świętować, nie wdając się w jakieś rozważanie, o co w tym chodzi, skąd to się wzięło, do czego to ma prowadzić. Ważne, że jest, że jest, że jest fajny nastrój, ważne, że są święta, ważne, że możemy dzieci czekają na prezenty, będzie jakiś szczególny dobry obiad czy tam śniadanie świąteczne czy można skupić się na tych fajnych rzeczach które no, są przyjemne dla ciała jakaś trzeba do pracy można gdzieś pójść sobie pojechać rozerwać się no, można po prostu na to w ten sposób patrzeć i można to świętować można to obchodzić bez jakiegokolwiek tutaj wchodzenia o co w tym wszystkim chodzi co to, co to w ogóle świętujemy można też zastanawiać się i szukać korzeni, szukać jakichś przyczyn i zastanawiać się, czy to w ogóle jest coś, co ja chcę świętować, czy to jest coś, co rzeczywiście powinienem świętować, czy jest to coś, co powinienem rygorystycznie się tego trzymać i przestrzegać tego i powinienem innych wzywać i zachęcać do tego i wyjaśniać innym, coś za tym kryje, czy też nie. Apostoł tutaj w tym fragmencie z liście do Kolosa, i z tego, który czytaliśmy w liście do Galacjan, jak już powiedzieliśmy, odnosi się do tych żywiołów tego świata, do pół roku, pełni księżyca, wschodu, zachodu, słońca i tak dalej z którymi bardzo ściśle związane były te pogańskie religie. Ja tutaj tak mówię, no nie jestem w stanie przedstawić całej masy rzeczy, które tam gdzieś tam poczytałem, ale w ciągu tego tygodnia troszkę czasu spędziłem, wiecie, w internecie czytając na różnych stronach i to nie tylko na chrześcijańskich stronach, ale wszedłem na stronę pogan, którzy teraz też obchodzą swoje święta wielkanocne. Wszedłem na, na strony Wika i innych tych, tych czcicieli, szatana, różnych magów i innych, którzy też mówią o szczególnym teraz czasie, który oni obchodzą. I żeby poczytać, poczytać, co oni muszą na ten temat, co oni, jakie oni przedstawiają, jakie są korzenie tych świąt w ich mniemaniu. Po różnych stronach pochodziłem, żeby poczytać, mieć jakieś takie większe, szersze z, zorientowanie. I widzę, że jakkolwiek jest masę różnic i wiele rzeczy jest jakoś tam inaczej interpretowanych, to zauważyłem, że jest wiele zbieżności jednak w tym wszystkim. Że mimo tutaj powiedzmy szczegółów, że jedni mówią, że to tak było, a ci mówią, że to było trochę inaczej, jakieś bardziej rozbudowane legendy, inni bardziej skupiają się na tym, inni na tamtym. Tak jak mówię, no nie sposób tego wszystkiego jakoś tam pojąć. Na pewno nie w tydzień czasu. To chyba trzeba byłoby, nie wiem, ile lat poświęcić, żeby ten temat zgłębić i zbadać. Ja nie zamierzam tego robić. Ale to... Co tam, jak gdyby się doszukałem, to, to co gdzieś tam mnie uderzyło, to tym z Wami pokrótce chcę się podzielić i, mówię, pozostawić to do Waszego rozważenia, do zastanowienia się, przemyślenia, może jakichś dalszych Waszych osobistych poszukiwań. Wielu z Was ma internet, możecie sobie wejść, wpisać jakieś hasło dotyczące tych poczytaj, poczytać, zobaczyć, co inni ludzie piszą i na co się powołują, i jak, do jakich źródeł się odwołują i stanowić się, czy temu wierzyć, czy temu nie wierzyć. Wiele pogańskich religii w różnych częściach świata obchodziło świątecznie ten czas, dlatego, że jest to jeden z dwóch okresów w roku, kiedy następuje ten, ten, ten okres, kiedy noc i dzień są tej samej długości. I ludzie to od dawna zaobserwowali i postrzegali w tym jakąś szczególną magiczną moc. Jeden z takich okresów ma miejsce jesienią, drugi ma miejsce wiosną. Kiedy ten, ten czas dnia i nocy jest idealny. Taki sam. I tutaj postrzegano to jako taki obraz równości mocy, ciemności i światła. Postrzegano to jako równość energii żeńskiej i męskiej. W różnych religiach różne tam temu przypisywano symbole. Jakkolwiek widać, że w tych pogańskich religiach no to był jakiś szczególny, szczególny czas. I tak jednym z takich najbardziej chyba znanych, tym, którzy mają trochę do czynienia z historią, był kult bogini Cybele, frygijskiej bogini płodności, która według tych legend, o oni krążących, miała takiego współmałżonka, o którym mówiono, że był narodzony z dziewicy, nazywał się, czy mówiono, nazywano go Atis. Ja tutaj głównie korzystałem ze źródeł angielskich, także być może z, z ci z was, którzy mieli do czynienia z jakimiś tutaj polskimi y, źródłami, czy historię. Tutaj mamy historyczki dwie w Dzisiaj to być może jakieś tam te nazwy polskie mogą się troszeczkę różnić od tych, które ja tutaj podaję. Y, a więc y, y, ta Cybella miała tego y, niby narodzonego z dziewicy y, małżonka, który nazywał się Atis i o którym wierzono, że On umarł i zmartwychwstał każdego roku właśnie w tym okresie tego przesilenia wiosennego. Około 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa takie tajemnicze wierzenia zaczęły rozprzestrzeniać się w Rzymie. One już wcześniej były znane w Grecji. I te właśnie koncentrujące się wokół tego kultu Cybeli miały swoją, że tak powiem, siedzibę na wzgórzu watykańskim. Tam, był, tam było, była, jak gdyby, siedziba tego kultu Cybeli. Atis w różnych innych podaniach, czy w jakichś starszych tutaj źródłach, opisywany jest jako Tamus o którym też czytamy w księdze Ezechiela. Jako Ozyrys, jako Dionysus, czy Orfeusz. I w tych wszystkich legendach, w tych wszystkich opowiadaniach jest ten wspólny element, że jest tutaj element jakiegoś, jakiejś śmierci tych bogów i jakiegoś odrodzenia się do życia, właśnie w tym czasie, kiedy wiosną dzień równa się z nocą ten niby Atis odradzał się co roku właśnie w tym czasie i ten okres jego, jego odrodzenia był poprzedzany dniem krwi który odbywał się w Czarny Piątek i trzy dni później po tym Czarnym Piątku była kulminacja tego święta które świętowało Jego Zmartwychwstanie. I gdziekolwiek później chrześcijanie docierali z Ewangelią i tam był ten kult Atisa, chrześcijanie przejmowali tą tradycję tego właśnie okresu i świętowali w tym czasie narodzenie, czy, przepraszam, nie narodzenie, ale zmartwychwstanie, śmierci i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, jako też, że było to blisko święta Paschy. Święto Paschy ma miejsce 14 Nisan i to jest nie według naszego kalendarza, ale według żydowskiego kalendarza. I to święto według naszego kalendarza jest świętem ruchomym. dlatego że Żydzi troszkę inaczej liczą rok. Mają 360 dni i co jakiś czas dodają taki miesiąc przechodny, nie tak jak my mamy 29 dni w lutym co parę lat, a oni mają cały miesiąc dodają. Stąd ten ich kalendarz jest taki ruchomy w porównaniu z naszym kalendarzem. Natomiast to święto zawsze było świętem, które odbywało się albo w tym okresie połączenia tego dnia i nocy, czyli w tym, w tym okresie, kiedy dzień i noc był równy, albo w dzień, kiedy pierwszej pełni księżyca po tym okresie, czy raczej w niedzielę następującej po pełni księżyca, po tym okresie zrównania dnia z nocą. I dzisiaj, jeśli żyjemy tak jak dzisiaj tutaj my w naszym kraju, czy w innych krajach zachodnich, to święto wielkanocne nie ustalane jest według żydowskiego kalendarza, nie jest 14 Nisan, ale jest ustalane właśnie według tego kalendarza księżycowego. I zawsze Wielkanoc ma miejsce w niedzielę następującą po pełni księżyca, która występuje po tym przesileniu, piosenki. I według tej daty ustalamy, kiedy będzie Wielkanoc. I czasami faktycznie jest to zbieżne z tym świętem Paschy. W innych latach może być nawet trzy tygodnie różnicy między Świętem Paschy, a no yy, można sprawdzić. <śmiech> to jest to, co ja wyczytałem, i to co ja tutaj, znalazłem. Że czasami jest, jest się to pokrywa ze Świętem Paschy, w innych latach jest zupełna rozbieżność. Jeśli chodzi o tych historyków religijnych, którzy przyglądali się tym legendom dotyczącym Atisa, które już miały miejsce dużo, dużo wcześniej przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Oni doszli do wniosku, że chrześcijanie przejęli te legendy i jak wszczepili je w wiarę Jezusa, że oni, że to chrześcijanie przejęli te, te różne właśnie pogańskie wierzenia, które były rozpowszechnione po całym świecie, pod różnymi nazwami i że to oni wszczepili je w swoją wiarę, tak żeby bardziej zaakceptować Poganów i żeby Poganie łatwiej mogli wejść do chrześcijaństwa. To jest oczywiście jedno z możliwych tłumaczeń, które przejmują świeccy, religijni, historycy. Natomiast pierwsi chrześcijanie byli świadomi tych poglądów, byli świadomi tych, tych wierzeń, widzieli te, te, te, te obrzędy wokół siebie i zgodnie twierdzili, że te, te ich przekonania o tych ich Bogach, którzy umarli z martwych stali, wielu z nich narodzonych z dziewicy, w ich mniemaniu, były po prostu szatańskim dziełem, które szatan pozasiewał w tych wszystkich narodach dużo wcześniej, aby kiedy przyjdzie prawdziwy Chrystus, kiedy przyjdzie prawdziwy zbawiciel i kiedy on umrze i z martwych stanie, ludzie mogli powiedzieć, to nic nowego. Coś, co my już tutaj dawno wierzyliśmy. I tak dzisiaj ludzie, wielu pojmuje, szczególnie tych, którzy dalej idą tym, tą drogą wiary tych pogańskich wierzeń, oni dzisiaj patrzą na chrześcijaństwo i mówią, myśmy w to dawno już wierzyli, my już dawno mieliśmy takiego Boga, który z martwych zmartwychwstał i umarł. Co więcej, Słowo Boże zapowiada nam, że u kresu dni będzie człowiek, który również umrze i zmartwychwstanie. I cały świat pójdzie za nim w podziwie, uznając Jego za Chrystusa i zbawiciela tego świata. A więc nie jest to coś nowego, co diabeł czynił. Czytamy, że uczyni to w całej pełni i zwiedzie całą ludzkość w zachwycie i podziwie dla tego przywódcy, kiedy tamten umrze i zmartwychwstanie. Według zapisów angielskiego mnicha i historyka, który nazywał się Pede, który zmarł w 735 roku, według jego zapisów Klerycy ówczesnego, już dosyć rozwiniętego kościoła chrześcijańskiego kopiowali te pogańskie praktyki i przez to czynili je bardziej do zaakceptowania przez tych pogan, wśród których szerzyli chrześcijaństwo. I znowu jest to coś, co możemy znaleźć w wielu różnych historycznych źródłach, że rzeczywiście miało to miejsce i do dzisiaj ma miejsce. W wielu różnych krajach, jak wiecie, szczególnie Kościół rzymskokatolicki, który ma bardzo wiele oblicz, zupełnie inaczej wygląda w naszym kraju, inaczej będzie wyglądał w Meksyku, inaczej będzie wyglądał na Filipinach, inaczej będzie wyglądał w Stanach Zjednoczonych. To są zupełnie różne oblicza tego samego Kościoła i oni adoptują się do tego, co tam się dzieje, co tam, powiedzmy, jest większością, co tam jest kulturowo-zwyczajowe, akceptowalne i co jest normalną praktyką ludzi. I niestety te, te różne rzeczy nie tylko przez Kościół rzymski zostały zaakceptowane, ale później po reformacji wiele kościołów poreformacyjnych, wiele z tych zwyczajów przejęło i dalej je kontynuowało i dalej je rozwijało. W drugim wieku, po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, w Europie takim świątecznym przepraszam, wiosennym świętem była uroczystość na cześć bogini Iostra, które dzisiaj w, tej, w tym neobogaństwie świętowane jest jako święto Ostary jej świętym zwierzęciem był króliczek który jak wiecie ma zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania się i ona, jako bogini płodności, miała za swój jakiś taki symbol i ściśle związany z jej kultem był obraz właśnie króliczka. Jajka były symbolem odrodzenia i płodności od tak dawna, że historycy nie są w stanie stwierdzić od kiedy. Znajdujemy ślady takich wierzeń i przekonań już w starożytnym Rzymie, w Grecji, i one również były symbolem jakimś związanym z kultem słońca, mówiące o różnych zmartwych, zbudzonych bogach. Jest tutaj, tak mówię, cała masa różnych rzeczy, które no, nie sposób je wszystkie zebrać. Natomiast chciałbym opowiedzieć taką pewną, nie wiem czy to legenda, czy to historia, ile w tym jest prawdy, ile jest w tym legendy, to nie wiem, ale ona myślę jest jedną z których odnalazłem jako taką naj, naj, idącą w niepamiętne niemal czasy i która jak gdyby zbiera w sobie te wszystkie elementy, które później możemy odnaleźć w różnych tradycjach, w różnych miejscach, pod różnymi postaciami, pod różnymi nazwami. I nie, nie jest to coś, co czynię to z przyjemnością, bo generalnie no myślę, że to, to nie jest czas, żeby tutaj opowiadać jakieś legendy, historie. Jest to czas, żeby Słowo może zwiastować. I wiecie, że to jest wyjątek, co dzisiaj robię. I Na coś takiego nie poświęcamy tutaj czasu, żeby coś takiego robić. Ale myślę, że w kontekście tej kwestii, którą omawiamy, będzie to pouczająca lekcja. I że ta historia też tutaj no, pomoże nam w jakiś sposób, myślę, no, zobaczyć pewne korzenie które mówię, zachęcam, żeby samemu lepiej badać. To, co my obchodzimy w naszym kraju jako Wielkanoc, nie jest jednolite dla wszystkich krajów tak zwanych chrześcijańskich. Jeśli, jeśli pojdziecie na Zachód, zobaczycie, że oni mają jeszcze inne tradycje, których my nie mamy. Na przykład mają coś takiego, że w niedzielę po tym nabożeństwie, powiedzmy, czymś tej, tej, tej, która ma miejsce w trakcie wschodów słońca, spotykają się na taki posiłek z szynką, że musi być posiłek z szynki. Koniecznie. U nas, ja przynajmniej nie wiem, o takim zwyczaju, nie wiem, czy tutaj w regionalnie coś takiego jest, ale nie słyszałem, że coś takiego miało miejsce. Sprzedają też, jak gdyby jedzą w tym czasie takie bułeczki, które mają krzyż na sobie. Hot Cross Funs, taki wierszy nawet dla dzieci uczymy po angielsku, który właśnie o tych bułeczkach mówi. I też tutaj u nas się z tymi zetknąłem. Jakkolwiek myślę, że wiele z tych rzeczy zaczyna wchodzić i zaczynają, się być, zaczynają być coraz bardziej popularne. Rzeczy, które powiedzmy jakiś czas temu jeszcze u nas nie były nieznane, bardzo chętnie przejmujemy je, widzimy je na filmach, widzimy je gdzieś tam powiedzmy w mediach i one przenikają teraz i również do naszej tutaj kultury i myślę niedługo w naszej tradycji będziemy je oglądać. Jest też ta szczególna czy nabożeństwo poranku. Są oczywiście jajka kolorowane i święcone, są oczywiście króliczki i głównie z czekolady, jakkolwiek też są różnego rodzaju zabawy, wchowanie jajek itd. itd. To no skąd to się wzięło? I teraz ja nie chcę tego jakoś tutaj demonizować, czy tam nie chcę z tego, wiecie, zrobić, powiedzieć, że teraz każdy zdan zjadł królika z czekolady, czy coś tam, to zaraz nie wiadomo zło, tam popełnić coś takiego, to, to, to niegdyby nie o to mi w ogóle chodzi. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali przyjrzeć się, no skąd się to wzięło. Co, co co roku widzimy wokół siebie. I co być może sami jesteśmy zachęceni, żeby też to robić. No, czemu naszym dzieciom mielibyśmy nie dać tego, co, co inne dzieci mają? Dlaczego mielibyśmy jakoś pozbawiać ich jakiejś tej radości, jakiegoś ich oczekiwania? Zresztą w szkole potem zapytają, co dostałeś na zająca? Albo tam, jakieś takie, no jest, jest, Musimy się w tym znaleźć. No, musimy wiedzieć, co teraz jak, jak my mamy robić. No, czy, czy, czy mamy iść za tym? Czy, czy mamy się z tym zastanawiać, czy nie? Ja do tej pory się nad tym nie zastanawiałem szczerze. Więc to pierwszy raz, kiedy tak jakoś zacząłem mnie to trapić. A to wynikło z tego, że próbowałem jakoś znaleźć jakiś temat do tego niedzielnego zwiastowania. Nie jest to łatwe, wiecie, co roku mówić na ten sam temat. To prawda, co jest tylko raz w roku, ale dla mnie zawsze te okolicznościowe kazania są największym wyzwaniem. Że, że muszę szukać czegoś i czasami mam, mam z tym chłopot. I również w tym roku, tutaj, przez parę dni jakoś tam szukałem, zmagałem się, jakoś nic mnie nie, nie przemawiało. I jakoś tak nie mogłem nic znaleźć. Słuchałem różnych innych braci, którzy tam zwiastowali, ale to wszystko jakoś nie docierało do mojego serca. I w końcu trafiłem na tą kwestię właśnie tych obrzędów zwyczajów i to mnie jakoś zaintrygowało. I tutaj zacząłem w tym kierunku iść. I dlatego dzisiaj słyszycie to, co słyszycie. Oto nasza historia Biblia mówi o człowieku Który nazywał się Nimrod Czytamy o nim w księdze Pierwszej księdze Mojżeszowej W dziesiątym rozdziale Nimrod był człowiekiem Który założył Babilon, uznawany jest założyciela Babilonu Był człowiekiem Który był postrzegany Przez swoich Pobratymców Jako człowiek Bóg i ten y, Nimrod, ponoć jego matką była kobieta, która nazywała się Semiramis, której y, historia też otoczona jest przeróżnymi legendami, których tutaj nie będę opowiadał. W każdym razie, y, według tych krążących opowieści o Nimrodzie, y, ona była jego matką, ale później, po śmierci jego ojca, y, stała się również jego żoną. I ona była królową Babilonu. Jeśli kiedykolwiek uda Wam się znaleźć książkę Dwa Babilony, gorąco zachęcam, żeby ją czytać i rozważyć. Tam jest przedstawiona z jednej strony historia tego starożytnego Babilonu, a z drugiej strony ta historia tego, powiedzmy, Babilonu Wielkiego, który tamten Babilon symbolizował i który w Piśmie Świętym jest no, również szeroko opisany. Bardzo ciekawa pozycja. W każdym razie Nimrod w końcu został zabity przez przeciwnika i znowu tam się doczytałem w jakichś legendach, że niektórzy mówią, że to sama Semiramis go zabiła, obawiając się jego władzy. Jego ciało zostało pocięte na kawałki i rozesłane po różnych częściach królestwa Nimroda. Semiramis rozesłała wszystkie części poza jedną, którą, jak twierdziła, nie mogła odnaleźć i tą częścią, której nie mogła odnaleźć był jego narząd seksualny Semiramis mówiła, że bez tego organu Nimrod nie mógłby zostać przywrócony do życia i powiedziała ludziom Babilonu, że Nimrod wstąpił do słońca i stał się Bogiem słońca nazwała go Baal i tak jak ostatnią niedzielę mówiliśmy przy okazji Księgi, księgi Sędziów z symbolem kultu Baala był właśnie męski narząd płciowy wokół tego ci ludzie odprawiali swoje obrzędy to były ten tak zwane słupy Baala, które Bóg kazał ścinać w Nowym Testamencie Seniramis powiedziała ludziom że Baal będzie obecny z nim na ziemi w formie ognia czy to jakiejś zapalonej świecy czy jakiegoś ogniska czy jakiejś lampy że kiedy oni będą czcili Baala muszą mieć zapalone świece i wtedy Baal będzie obecny w tym świętym ogniu I zwróćcie uwagę, że niektóre religie również chrześcijańskie zawsze czczą przy świecach musi się palić świeca. Nie wiem, czy kiedyś skąd się wzięła ta świeca i po co są te świece. Ilu ludzi tak naprawdę wie. Semiramis ogłosiła, że ona sama jest boginią i że została niepokalanie poczęta. Mówiła, że księżyc jest boginią, który przechodzi przez taki 28-dniowy cykl i że kiedy spełnia księżyca to wtedy następuje owulacja tej bogini i że ona właśnie w trakcie tego, tej pełni księżyca, która nastąpiła właśnie wiosną tego zrównania czy po tej pełni, która nastąpiła po tym zrównaniu dnia i nocy, że ona została wydana jako jajko wielkie i wpadła do rzeki Eufratu, i że z tego jajka ona wyszła i że oto ona jest niepokonaną poczętą boginią Później y, Semiramis przybrała sobie tytuł Ishtar, czy Asztarte, o której też czytamy y, w starych pismach. I tutaj widzimy, że ten kult Asztarte i Baala bardzo często razem występuje. Dlatego, że ona się nazywała boginią księżyca, a Baal boginią, Bogiem Słońca. I że oni razem tworzyli taką parę płodności. Y, po jakimś czasie Ishtar czy Semiramis... Szanowny ciekawe, wpisałem hasło Semiramis, wiecie? I że ciekawe, co znajdę Semiramis. Okazało się, że wyświetliła się cała masa różnych hoteli i innych takich miejsc, gdzie właśnie Semiramis hotel, Semiramis jakiś tam... do dzisiaj w no, gdzieś tam jeszcze funkcjonuje, szczególnie w tych krajach azjatyckich. Nadal nie zapomnieli o Semiramis. W każdym razie, po jakimś czasie Ishtar y, znowu zaszła w ciążę ale stwierdziła i powiedziała wszystkim, że miało to miejsce w wyniku tego, że padły na nią promienie słońca, Boga, Baala. I że ona w ten sposób y, poczęła to dziecko. W cudowny sposób, bez mężczyzny. I przy, urodził się jej syn, któremu nadała imię Tamus. I Tamus y, miał y, szczególną taką słabość, że lubiał bardzo y, króliczki z którymi bawił się i to były jego ulubione zwierzątka. I jako, że króliki tak szybko się rozmnażają, było to dobrym elementem włączenia do tej religii i z czasem one również stały się świętymi elementami mówiącymi o płodności. A więc Tamus wierzono, że był synem Boga Słońca, Baala. Kiedy Tamus miał 40 lat, został zabity przez dziką świnię. Niektóre legendy doczytałem się znowu, że mówią, że to sama Samiramis zabiła go, tak jak wcześniej jego ojca, gdyż obawiała się o jego wpływy, i jego władzę. W każdym razie ona powiedziała ludziom, że teraz jej syn Tamus został zabrany do, jej, do jego ojca Baala i że teraz razem będą obecni w tym świętym płomieniu, jako ojciec i syn, kiedy będą go czcić. Baala będą też czcić Tamuza w tym świętym ogniu sobie natomiast nadała tytuł Matki Bożej dlatego, że jej syn Tamuz był Bogiem i Baal był Bogiem który ją swoimi promieniami natchnął i sprawił że tutaj urodził się z nim to jest porównań, takie to jest podobieństwo do tego, w co my wierzymy ale jakie diabelskie podobieństwo powiedziała, że jest królową niebios i, o taki, i o taki, w takim kontekście też znajdujemy ją w Biblii czytamy w liście w księdze Jeremiasza o tych, którzy czczą królową niebios i dla niej pieką te święte ciastka ona nadal budowała swoją tajemniczą religię Powiedziała tym swoim czcicielom, że tamus został zabity właśnie przez tą dziką świnię i że część jego krwi spadła na ścięty pień jakiegoś drzewa, które rosło tam w lesie, gdzie on, został, gdzie on zginął. I w ciągu jednej nocy z tego pnia wyrosło całe drzewo, zielone drzewko. I od tamtej pory nakazała czcić te zielone drzewka i one stały się obiektem czci, która, jak wiecie, rozprzestrzeniła się do Europy. Do późnego tej średniowiecza jeszcze w Europie czczono zielone drzewka, jako boskie. Dlatego, że według niej one zostały, zostały ożywione i cudownie urosły dzięki krwi tamuza. Nakazała ludziom 40-dniowy okres postu, który miał poprzedzać Coroczne upamiętnienie zmartwychwstania y, Tamuza. W czasie tego 40-dniowego okresu postu ludzie nie mieli jeść mięsa. Brzmi jak wielki post. Co więcej, ci czciciele mieli rozmyślać o świętych tajemnicach Baala i Tamuza co roku i mieli na piersiach czynić znak literki T. Na, na, aby pamiętać tamód, A również wypiekali te ciasteczka, czy te bułki, na których stawiano literkę T. Oczywiście, kiedy przyszli chrześcijanie, to już przestali robić literkę T, ale zaczęli się żegnać. I zamiast robić T, to zrobili krzyż na bułeczkach. Co roku, w tą właśnie nie pierwszą niedzielę, po pełni, po pełni księżyca, po tym w wyrównaniu wiosny czy w wyrównaniu nocy i dnia w czasie wiosny było wielkie święto było to święto Isztary czy Asztarty która była, które było obchodzone przy różnych właśnie symbolach króliczków i jajek Isztar również powiedziała że jeśli Tamus został zabity przez tą dziką świnię to również właśnie w tą niedzielę, która świętowała z martwych stanie, ta muza, ludzie mieli jeść mięso świn. Co, które to święto przetrwało do dzisiaj pod nazwą, pod postacią pod, pod tego jedzenia szynki. Sięgnąłem też do takiej księgi, która się nazywa Księgą Czarownic w której oni opisują tych osiem sabatów, które mają miejsce w ciągu roku. I niejaka pani Janet Stuart Far Farrar, która jest jedną z takich wiodących czarownic, mówi o tym festiwalu Ostara, która według niej ma być połączeniem Matki Boskiej z jej małżonkiem, kochankiem, który spędził swoje zimowe miesiące w śmierci i tutaj mówię, musielibyście poczytać więcej szczegółów chociaż samo to czytanie aż przyprawiało mdłości czytanie tych różnych rzeczy na tyle że mówię, ja tutaj osobiście byłem w stanie poczytać o tym zastanowić się nad tym rozważyć to, trudno mi jest dostrzec tutaj w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, jakąś rzeczywiście analogię z biblijnymi wydarzeniami. Oczywiście nie, nie umniejszając temu, że świętują ludzie z martwych stanie Pana Jezusa Chrystusa. Jakkolwiek, jeśli mówię o tych wszystkich, o tej całej otoczce, która towarzyszy temu świętu, która przenika do wielu zborów. To nie jest tak, że tylko katolicy, wiecie, mają swoje obrzędy i tylko oni to robią. Ale okazuje się, że wielu ewangelicznych chrześcijan dzisiaj zaczyna wpadać na taki pomysł, żeby czemu my nie możemy zorganizować takich na przykład takiej świątecznej, świątecznego przedstawienia męki pańskiej. I to też my możemy zrobić takie stadium drogi krzyżowej że też my możemy urządzić coś takiego i w ten sposób y, głosić. Że i my możemy zapalić świece. I że my możemy y, te różne rzeczy, które ludziom się podobają, które, które dla ludzi są znajome, które y, no, budzą jakieś y, fajne uczucia, czemu my nie możemy ich zaadoptować i nie wprowadzić ich do naszych zborów jako narzędzie ewangelizacji jako narzędzie zwiastowania Chrystusa jako narzędzie przyciągnięcia ludzi pomocy poznania naszego Boga i powiem Wam szczerze, że można y, zobaczyć w takim myśleniu jakieś pozytywne rzeczy no bo ci ludzie chcą w końcu służyć Bogu, chcą w końcu pozyskać ludzi to nie robią tego, żeby diabł służyć, czy żeby jakoś y, nie, mają, nie mają złych intencji, mają dobre intencje tak jak myślę, ci wszyscy katolicy, którzy na przestrzeni tych minionych wieków adoptowali te pogańskie zwyczaje, myślę, że wielu z nich przynajmniej, jeśli nie wszyscy, mieli dobre intencje, że chcieli po prostu tym ludziom no, pomóc, stać się chrześcijanami, jednocześnie nie pozbawiając ich tego uroku tych świąt, które mieli, nie pozbawić ich uroku tego, tych uroczystości, których byli przyzwyczajeni od lat, żeby nie wyplenić tej pięknej kultury, którą oni sobie przez lata wypracowali i w której czcili tych swoich bożków. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście jest to kierunek, do którego wzywa nas Słowo Boże. Czy jest to kierunek, w którym my mamy iść i brać się? pogańskie jakieś zwyczaje, pogańskie obrzędy, pogańskie jakieś rzeczy i teraz je uczynić środkiem do głoszenia Ewangelii. Czy rzeczywiście Bóg coś takiego nam nakazał i czy apostołowie coś takiego robili? Czy oni rzeczywiście szli i brali te wszelkie możliwe pogańskie obrzędy i zwyczaje i teraz im nadawali nową chrześcijańską treść? Ja myślę, że za dużo zrobiliśmy z tego, co apostoł Paweł powiedział tam na wzgórzu marsowej kiedy przemawiał do nich i powiedział, że patrzyłem na te wasze ołtarze i zobaczyłem ten pomnik nieznanego Boga i odwołał się do ich religijności, odwołał się do ich rzeczy. Ale zobaczcie, później wprost zwiastował im Chrystusa. I więcej powiedział w jednym z listów, w liście do Koryntian, kiedy przyszedłem do was, postanowiłem nic między wami nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I tam pisze o mocy Ewangelii, w której mówi, że Ewangelia Boża jest mocą Bożą ku zbawieniu. I nakazał nam polegać na mocy tej Ewangelii. Nie na jakichś naszych yy, pomysłach, nie na jakichś naszych zabiegach, nie na jakichś rzeczach, które, w których my będziemy upatrywali jakąś przebiegłą moc, ale powiedział, że Ewangelia Boża jest mocą Bożą ku zbawieniu. Więcej, powiedział, że Bogu się podobało, aby zbawić przez głupie zwiastowanie. I widzimy, że to jest to, co oni zawsze robili to, czego oni się trzymali, w czym byli wierni, aby głosić słowo. Ja po to Paweł kresu swojego życia, pisze do Tymoteusza i mówi więc, że przyjdą czasy, kiedy ludzie nie ścierpią zdrowej nauki, kiedy zwrócą swoje ucha, uszy kubaśni, kiedy nie będą chcieli słuchać zdrowego słowa, ale mówię, ale ty, mówi do Tymoteusza, Moteusza, głoś słowo, w każdy czas, dogodny, i niedogodny. Karć, grom, napominaj. Trzymaj się słowa i sam bądź dobrym studentem słowa, abyś innym mógł to słowo zweryfikował. Ja dzisiaj, patrząc na te różne rzeczy, tak jak powiedziałem, nie chcę tego demonizować, nie chcę z tego robić czegoś więcej niż tym jest, ale kiedy jak gdyby próbuję przynajmniej dot dotrzeć do korzeni. Tak mówię, tutaj wiele z tych rzeczy, które tutaj dzisiaj powiedziałem, są do zweryfikowania i myślę, że jeśli zaczniecie czytać, znajdziecie różne wersje tego, o czym tutaj powiedziałem, Że to nie jest coś zbieżnego, to nie jest coś oczywistego, coś pewnego, coś, na czym można wiecie, mocno się oprzeć. Są takie podania, są takie wierzenia, są takie legendy, które gdzieś skądś tam wyrastają. Jest w nich jakiś element prawdy i jest w tym pewnie masa dodanych jakichś rzeczy. Niemniej jednak, kiedy to czytam, to. Dla mnie osobiście jest to poważny problem, kiedy mieszamy te pogańskie tradycje z chrześcijaństwem i staramy się uczyć chrześcijańskiej doktryny, chrześcijańskich praw w oparciu o pogańskie jakieś zwyczaje i nauki. Kiedy naszym dzieciom jasno i wyraźnie nie wyjaśniamy różnicy między tym, co jest Boże, a tym, co jest z tego świata, który jest wrogi Bogu, który czytamy cały tonie w złem. I kiedy nie czynimy wyraźnej różnicy między światłością a ciemnością, ale próbujemy jakoś to wszystko połączyć, próbujemy jakoś tak zlekceważyć zasadnicze różnice, jakie istnieją między prawdą Bożego Słowa, które jest niezmienne, które jest pewne, a ludzkimi podaniami, legendami, obrzędami, które jak widzimy stają się coraz bardziej popularne. Stają się coraz bardziej modne. I jest dla nas presja, żebyśmy my szli za tym ślepym tłumem i robili to samo. Nasze dzieci na nas wywierają presję, żebyśmy robili to samo, co ich koledzy i koleżanki. Nasze rodziny na nas wywierają presję. I my sami też nie chcemy porzucić w pewnym sensie tych, myślę, sentymentów, które towarzyszą tym różnym obrzędom i tym różnym zwyczajom. Jednak Słowo Boże ostrzega nas, że szatan jest zwodzicielem, który zwodzi cały świat jest doskonałym zwodzicielem jego, jednym z jego celów jest do, doprowadzenie chrześcijan do chwałstwa. tak jak doprowadził Izraela wielokrotnie do bałwuchwalstwa w różny sposób, czasami prowadząc ich taki otwarty grzech czasami w taki subtelny powolny sposób, krok za kroczkiem krok za kroczkiem, ale to jest jego cel abyśmy jego czcili, abyśmy jemu oddawali hołd, a nie Chrystusowi, który jest dla nas istotą którego mamy wywyższać ponad wszystko i którego mamy zachować czystym, świętym, nieskalanym od tych wszystkich rzeczy tego świata. Myślę, że wiele w tych elementach świątecznych jest kontynuacją jakichś starożytnych zwyczajów oddawania czci Baalowi, który reprezentuje szatana. I nadal jest czczony jako wschodzące słońce, a jego dom nazywany jest domem wschodzącego słońca. I powiem szczerze, że nie chciałbym być w takim zboże w którym mielibyśmy organizować jakieś nabożeństwo o wschodzie słońca i czcić zmartwychwstanie naszego Pana, kierując nasze twarze ku wschodowi słońca. To mnie jakoś, nie, nie, nie, nie podoba mi się coś takiego. Nie mnie takie rzeczy. Kiedy słyszę o moich braciach i siostrach, którzy coś takiego robią, to mnie to niepokoi. I chcę się zastanawiać, jaki jest tego sens. Czy to rzeczywiście jest coś, czego Biblia nas Czy to jest coś, za czym mamy iść? Czy raczej jest to coś, od czego powinniśmy zdawać się trzymać? Ja każdy z Was rozważy to w swoim sercu. do nasze głowy mówili. Pane Panie, chcemy Tobie się podobać. Chcemy Ciebie czcić, chcemy Ciebie wielbić. Nie chcemy, aby nasza wiara opierała się na jakichś żywiołach tego świata, na ludzkich tradycjach, które sprzeciwiają się Twemu Słowu, które ostatecznie stają się ważniejsze niż Twoje Słowo dla tych, którzy zaczynają się ich trzymać. Nie chcemy, Panie, robić niczego tylko dlatego, że wszyscy wokół nas to robią i chcemy być ślepi w tym, co robimy, ale chcemy to rozumieć, co robimy. Chcemy wiedzieć, czemu to ma służyć, czy jest to Tobie miłe, czy rzeczywiście jest to czymś, co przynosi Tobie chwałę. gdyż wszystko, co czynimy, mamy czynić dla Twojej chwały. Daj Panie każdemu z nas mądrość Twoją, światło Twoje, by rozważyć te słowa Daj panie, byśmy nie wylali dziecka z kąpielą w pewnym sensie. Nie byli jakimiś ludźmi, którzy robią coś bezmyślnie, robią coś tylko dlatego, że to wydaje się straszne. Tak, byśmy rzeczywiście zastanowili się, zgłębili w tej mierze, w jakiej nas to trapi, czy dotyka, czy w jakikolwiek sposób gdzieś tam nas obciąża abyśmy upewnili się do tego, co robimy i abyśmy mogli to, co robimy, robić z czystym sercem, wielbiąc Ciebie, chwaląc Ciebie, podobając się Tobie. Starając się, Panie, we wszystkim mieć Ciebie na pierwszym miejscu. Nie pozwalając żadnej rzeczy przesłonić Ciebie z naszego życia, z, naszego, z naszej praktyki, z naszego chrześcijaństwa. Panie, byśmy okazali się czyści i nieskalani, kiedy staniemy przed Tobą. Abyśmy to nie wstydzili się tego, co robiliśmy. Daj nam właściwe zrozumienie tego, o czym tu dzisiaj rozmawialiśmy. Pomóż oddzielić jalno od plewy. Pomóż widzieć Twoją prawdę. Daj nam uszy, które słyszą, oczy, które widzą. Prosimy. ktoś z Was ma jakieś tutaj y, swoje uwagi, opinii do tego, y, zachęcam, żeby przyjść w środę na spotkanie. Ci, którzy oczywiście mogą być w środę 18.00 i wtedy ewentualnie świecić nas tym, czego ja tutaj mówię, nie doczytałem się, nie doszukałem się. Być może coś tutaj y, wyjaśnicie z tego, co ja powiedziałem, co rozumiecie inaczej. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek takie, mówię, swoje przemyślenia, czy coś tam czytaliście, czy z czymś się czytaliście i możecie jakoś tam pomóc y, nam lepiej ten temat zrozumieć, uważacie, że jest to warte tego, żeby na to poświęcić czas, to zachęcam, y, żeby przyjść w środę na 18 i, i podzielić się tym, tak abyśmy rzeczywiście mogli no, jeśli uznamy, że jest to wartościowe, żeby się temu lepiej przyjrzeć. Ja powiem szczerze, jak zacząłem się temu tematowi przyglądać, zacząłem czytać, mówię, tak jest tyle po prostu, to jest takie mnóstwo, to ja rok czasu musiałbym to wszystko czytać, żeby to jakoś tak bardziej sensownie i zdaje sprawę, że tu wiele z tego co mówię może było jakieś takie chaotyczne i nie do końca składne, dlatego, że dla mnie samego było to coś nowego. I nie było to coś, na czym nie byłem w stanie długo, głęboko myśleć. Raczej są to takie moje, mówię, bardzo świeże przemyślenia, jakieś rzeczy, których tam się doczytałem, doszukałem, które mnie osobiście poruszyły, które mnie zastanowiły, które jakoś dały mi do myślenia i pomyślałem, że no tym się z Wami podzielę, ale tak jak mówię, niejako bym tutaj Wam przedstawiał coś, co jest doktrynalnie tutaj pewne i prawdziwe raczej tak jak to powiedziałem na tyle byłem w stanie te rzeczy tutaj przetrawić w tym krótkim czasie i krótko jakoś się tutaj mam nadzieję w miarę klarownie przedstawić tak też chciałem to zrobić ale zachęcam was żebyście pomyśleli o tym może jeszcze mówię poszukali sami jeśli mielibyście jakieś przemyślenia, jakieś uwagi, jakieś poprawki, do tego co powiedziałem zachęcam, żeby to zrobić.